Program Trzeci Polskiego Radia minęła szósta. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis trójki. Anna Kowalik, Brankati i Romuald Wójcik. Opilne wyjaśnienia w sprawie azylu dla Ziobry i Rowanowskiego zwrócił się do Węgier minister sprawiedliwości. Konflikt na Bliskim Wschodzie poważnie zagraża światowej gospodarce, ostrzega międzynarodowy fundusz walutowy. Trzeba mówić prawdę, nawet jeśli jest niewygodna. Tak kardynał Ryś odniósł się do krytyki papieża przez Donalda Trumpa. Opilne wyjaśnienia w sprawie azylu dla Marcina Romanowskiego i Zbigniewa Ziobry zwrócił się do władz Węgier minister sprawiedliwości. Jak poinformował Waldemar Żurek w swoich mediach społecznościowych węgierskie władze od miesiąca uchylały się od udzielenia pełnej informacji w tej kwestii.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 Szefowie klubów parlamentarnych przekażą do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry, poinformował Maszarek Sejmu. Włodzimierz Czarzasty dodał, że stanie się to na posiedzeniu Sejmu jeszcze w tym tygodniu. Koniec kleptokracji, korupcji i oligarchii. Tak o wyborach na Węgrzech mówią przedstawiciele organizacji Akcja Demokracja. Działacze symbolicznie podziękowali Węgrom za przełamanie monopolu rządów premiera Viktora Orbana. Jakub Kocjan mówi, że zwycięstwo opozycji będzie miało realne znaczenie dla całej Europy. Odblokowanie 90 miliardów euro pomocy Ukrainie, walczącej, pozbawionej od, w ostatnich miesiącach od zmiany w Stanach Zjednoczonych dużej części wsparcia. Oznacza także odblokowanie negocjacji akcesyjnych z Mołdawią. Według wstępnych wyników wyborów na Węgrzech opozycyjna partia TISO może liczyć na 138 miejsc w 199 miejscowym parlamencie. Konflikt na Bliskim Wschodzie poważnie zagraża światowej gospodarce, ostrzega Międzynarodowy Fundusz Walutowy. W najnowszym raporcie fundusz obniżył prognozę wzrostu globalnego PKB i podwyższył oczekiwania inflacyjne. Globalna gospodarka urośnie w tym roku o 3,1%, a w przyszłym o 3,2%. To rewizja w dół o punktu procentowego w porównaniu ze styczniowymi prognozami. Inflacja na świecie ma w tym roku wzrosnąć do 4,4%. Międzynarodowy Fundusz Walutowy przestrzega jednak przed negatywnymi scenariuszami. W przypadku dłuższego konfliktu i silniejszego wzrostu cen energii, wzrost PKB mógłby spaść do 2,5%, a inflacja sięgnąć 5,4%. Przy najgorszym wariancie, czyli poważnych zniszczeniach infrastruktury energetycznej, w regionie Wzrost gospodarczy na świecie wyhamowałby do zaledwie 2%. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Słowa Leona XIV pokazują, że trzeba mówić prawdę, nawet jeżeli jest niewygodna, mówi kardynał Grzegorz Ryś. Metropolita Krakowski odniósł się w ten sposób do wypowiedzi prezydenta USA na temat papieża. Donald Trump zarzucił papieżowi, że myli się w kwestiach przestępczości i polityki zagranicznej. Amerykański przywódca zamieścił też w internecie grafikę, na której przedstawiono go w roli Jezusa uzdrawiającego chorych. Jeśli prezydent Stanów Zjednoczonych mówi, że papież zawdzięcza mu wybór na stolicę Piotrową, to tego nie ma jak komentować w jakiś sposób. Ojciec Święty wyraźnie pokazuje, że czasem trzeba mówić prawdę, która niekoniecznie musi być popularna i akceptowalna przez każdego. Donald Trump napisał w mediach społecznościowych Nie podoba mi się papież, który twierdzi, że posiadanie broni nuklearnej jest w porządku. Nie chcemy papieża, który uważa, że przestępczość w naszych miastach jest ok. Setki kibiców pożegnały we Wrocławiu Jacka Magiera, drugi terener piłkarskiej reprezentacji Polski, zmarł 10 kwietnia w wieku 49 lat.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 Trumna z ciałem Jacka Magier została przewieziona do Warszawy. Zostanie jutro złożona na cmentarzu na Powązkach. Klimat. Jakość powietrza jest w kraju dobra. Miejscami głównie na północy, wschodzie i południu bardzo dobra. W Kaliszu, Piotrkowie Trybunalskim, Starachowicach, Dębicy i Kłocku umiarkowana, a w Nowym Sączu dostateczna. Duże zagrożenie pożarowe w lasach na Podlasiu, na północy, w centrum kraju na północnym, zachodzie i południu małe, a na pozostałym obszarze średnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl W prognozie na dziś mamy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, ale bardziej przywiążmy się do tego, że duże, bo, bo te większe przejaśnienia to możliwe dopiero późnym popołudniem. Wcześniej słonecznie będzie tylko na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej. Może dziś popadać w różnych miejscach kraju, ale to będą opady słabe. Słabiaki. Temperatura maksymalna na dziś na ogół od 12 do 16 stopni, nieco chłodniej na wybrzeżu, nieco cieplej może być lokalnie na południowym zachodzie. Hello! like he's being discovered, scared that he'll be caught without a say. John and Mary, czyli Jaś i Marysia od Roberta Palmera. Na dzień dobry. Zapraszamy do Trójcy. Witamy w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Józef Niewiarowski, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Zegar Tyka jest 6.10, a przed nami w porannej audycji m.in. Oleśnickie króliki.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 Lokalna atrakcja, która ma swoich przeciwników. Są radni, którzy chcą nad rosnącą populacją królików zapanować. Dlaczego? I co na to mieszkańcy? O tym powiemy po 7.20. Przed siódmą zajrzymy za to na Węgry, a także do warszawskiego Wawra. Łyso. Drzew nie ma. I wszystko rozwalają. To jest po prostu przerażające. Nie podoba mi się. Ten krajobraz mi się w ogóle nie podoba. A co się nie podoba? No to się wyjaśni już za kilka minut. Będą też dzisiaj podatki. Taki podatkowy tydzień mamy w porannej audycji. A konkretnie porozmawiamy o propozycji Polski 2050, by podnieść kwotę drugiego progu podatkowego. Do tego stałe punkty programu mamy oczywiście tutaj w planie i nowość. Około 8.50 zadebiutuje cykl Józefa Niewiarowskiego o AI. No taki właśnie. A to jeszcze powiem od razu, że gościem Renaty Grochal w rozmowie bez uników będzie o 8.13 minister energii Miłosz Motyka. A teraz już słuchamy niepamięci od grupy Metro. To nowość w trójce.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 nie lubi łez szczęścia. Wszyscy lubią łzy szczęścia. Była wczoraj do nich okazja, bo wieczorem Antoni Kowalski wywalczył awans do Mistrzostw Świata w snookerze. To ten najważniejszy turniej przy zielonym stole i kolorowych kulach. Antek nie leciał w kulki, wygrał z faworytem z Walii i wystąpił w gronie 32 uczestników turniejów Crucible Theatre w Sheffield jako pierwszy snookerzysta z Polski w historii. No to oczywiste. Historia tej dyscypliny nad Wisłą została napisana i to z złotymi zgłoskami. Gratulacje dla Antka, no i będziemy na pewno śledzić jego postępy w turnieju, bo na postępy w kolejnych rundach liczymy, panie Antoni. Niech będą niespodzianki. Mamy 18 minut po szóstej. No to teraz kontrowersje. Ruszyła przebudowa linii kolejowej z Warszawy do Otwocka. No tu na razie nic kontrowersyjnego nie ma, ale w ramach inwestycji powstaną dodatkowe tory usprawniające ruch aglomeracyjny i wyjazd w stronę Lublina ze stolicy. Ale przy okazji jak najbardziej potrzebnej rozbudowy pod topór idą cenne drzewa. A do tego rozbierane są obiekty pamięci historycznej, w tym m.in. rampa w Falenicy. To stąd w 1942 roku Niemcy wywieźli, wywozili Żydów do Treblinki. I takich przykładów jest więcej. Pytamy więc, czy przy okazji ważnych inwestycji nie da się ocalić cennej przyrody i obiektów związanych z kulturą i historią. Czy nowe zawsze musi też oznaczać psucie krajobrazu, krajobrazu Na przykład. No umówmy się, szpet, szpetnymi ekranami akustycznymi. Bo dla lokalsów z okolic Otwocka to, co się teraz dzieje, to powód do rozpaczy i oburzenia. Łyso. Drzew nie ma. Wszystko rozwalają. To jest po prostu przerażające. Nie podoba mi się. Kiepsko. Wychowana w lesie to kiepsko. Ale nie mamy na pewne rzeczy wpływu. Ten krajobraz mi się w ogóle nie podoba. Dałoby się, dalej daj, daj, daj, to zrobić. Można trzeba zawsze jakoś ochronić, a wydać polecenie, wycinamy wszystko, to... Mówią mi mieszkańcy warszawskiego Wawra, przez który przebiega linia Otwocka. Walka o zielenie trwa. Prowadzi ją m.in. Stowarzyszenie Leniwy Szlaban. Postulaty mieszkańców pod petycją złożyło podpis ponad 5 tysięcy osób. Prezentuje m.in. były wiceprezydent miasta Jacek Wiśniewski. Domagamy się projektu nowych nasadzeń, godnego upamiętania rampy i miejsc związanych z Holokaustem. Inwestor PKP Polskie Linie Kolejowe bronią się i odpowiadają, że że prace prowadzą tak, jak powinny. Otrzymaliśmy wszelkie niezbędne zgody, mówi dyrektor projektu z ramienia PKP PLK Marcin Demidziuk. Jest to wynik decyzji środowiskowej. Decyzja środowiskowa została wydana przez RDOŚ na podstawie m.in. analiz akustycznych. I tu się zatrzymajmy. Przeczytałem decyzję środowiskową dla remontu linii otwockiej. Pada w niej sformułowanie. Wycinkę drzew i krzewów Ograniczyć do niezbędnego minimum. Zwrot ten występuje przy prawie każdej inwestycji w naszym kraju i jest on kluczowy, mówi prawnik specjalizujący się w sprawach dotyczących ochrony środowiska dr Radosław Maruszkin. Część osób oceni, że to niezbędne minimum to jest 200, część osób oceni, że to jest 600, część osób oceni, że to jest 1200. W szczególności, jeżeli wchodzą inne interesy, na przykład budżet inwestycji, miejsce na inwestycje, zabudowa w okolicy inwestycji. Czy ja dobrze rozumiem, że śnięcie drzewa jest tańsze niż postawienie ekranów? Nie tyle tańsze, co łatwiejsze w przeprowadzeniu inwestycji i zazwyczaj nie ma po prostu miejsca i na ekrany, i na drzewo. Inwestor najczęściej zinterpretuje decyzję na swoją korzyść. I to nie powinno dziwić, szczególnie, że nikt do momentu wycinki nie miał żadnych zastrzeżeń co do projektu. Na etapie procedowania ani konsultacji społecznych, ani wydania decyzji środowiskowej takich głosów nie było. PLK twierdzi, że wszystkie kwestie konsultacji społecznych zostały wypełnione. Otóż nie zostały albo jeżeli zostały, to zostały wypełnione tak na minimum, ile tylko można, żeby napisać na papierze. Piotr Grzegorczyk, radny dzielnicy Wawer, Stowarzyszenie Razem dla Wawra. Jak to wyglądało? Otóż wyglądało to tak, że Wrzesień, październik 2024 nagle urząd gdzieś na jakiejś tablicy powiesił informację, że oto jest dostęp do dokumentacji, po czym po miesiącu zginęło to urzędnik, Nikt go nie przeczytał. I takie działanie jest zgodne z przepisami. Proces wydawania decyzji środowiskowych, w tym konsultacje społeczne, to w przypadku większości inwestycji proces tak naprawdę widmo. Organ ogłasza w różnych miejscach, że trwa to postępowanie. Na przykład na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej albo w gablocie w urzędzie. Ludzie zazwyczaj nie chodzą do urzędu zapytać, czy na tablicy zostało wywieszone postępowanie. I Decyzja środowiskowa jest wydawana i inwestor przystępuje do pracy. Wycina drzewa, zauważają to mieszkańcy, podnoszą larum, na które jest za późno. Drzew już bowiem nie ma. I takie jest to błędne koło, ale jest też nadzieja, bo wkrótce wszystkie informacje dotyczące decyzji środowiskowych będą dostępne na jednej rządowej stronie internetowej. A taki specjalny portal musi powstać, bo obligują nas do tego unijne przepisy. Obecnie takie informacje są jedynie publikowane na stronach lub tablicach urzędów gmin właściwych dla danej inwestycji. A tym tematem zajął się Paweł Turski. Inwestycyjne, błędne koło. Gmina informuje, ale nie rozgłasza jakoś specjalnie planów. Mieszkańcy przegapiają ten moment, inwestycja się zaczyna, mieszkańcy narzekają, ale jest już za późno. A później gmina informuje o kolejnej inwestycji. Czy jesteśmy na to skazani? i7 trójek, zapraszamy.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 Żegnamy reklamy Tu program Trzeci Polskiego Radia jest 6.31 Czas na skrót Serwisu Trójki Anna Kowalik-Brankati Wojna w Iranie jest bardzo blisko końca Powiedział w telewizji Fox Business Donald Trump Jego zdaniem Irańczycy chcą zawrzeć porozumienie Gdybym teraz się wycofał, odbudowanie kraju zajęłoby im 20 lat, a jeszcze nie skończyliśmy, e, oświadczył Trump. Zobaczymy, co się wydarzy. Myślę, że bardzo chcą zawrzeć porozumienie, dodał pełna rozmowa, podczas której poruszono także temat NATO i gospodarki. Ma być wyemitowana około południa czasu w Polsce. Niemal dwie trzecie ankietowanych uznało za niedopuszczalne groźby prezydenta USA pod adresem Iranu wynika z badania opinii publicznej IBRIS dla Rzeczpospolitej. W sondażu zapytano respondentów jak oceniają słowa Donalda Trumpa wypowiedziane tydzień temu, gdy groził Teheranowi zagładą cywilizacji. Deklarację prezydenta USA krytycznie oceniło ponad 90% zwolenników koalicji rządzącej oraz 44% wyborców opozycji. Około 4 milionów złotych będzie kosztować referendum w Krakowie. Miasto przygotowuje się do zorganizowania głosowania w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta. Radni będą musieli zdecydować o przesunięciu środków w budżecie, mówi Antoni Fryczek, sekretarz Urzędu Miasta w Krakowie. To jest nieoczekiwany, nieplanowany wydatek. W związku z tym na najbliższej sesji zostanie przedłożony projekt uchwały dokonujący przesunięć tych środków. No musimy mieć świadomość, że budżet to jest pewna zamknięta całość i jeżeli gdzieś przeznaczamy środki, to automatycznie z jakiegoś obszaru te środki musimy zdjąć. Referendum zaplanowano na 24 maja. Głównymi kosztami będą wynagrodzenia dla ponad 3,5 tysiąca członków obwodowych komisji. Pełny serwis trójki o siódmej. Członkom komisji... Obwodowych nie żałuję, ale może przez internet byłoby taniej mimo wszystko w XXI wieku. Dziś szykuje się zachmurzenie duże z popołudniowymi przejaśnieniami. Słonecznym porankiem cieszą się tylko na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Może dziś popadać w różnych regionach, ale nie ulewnie, a termometry wczesnym popołudniem pokażą na ogół od 12 do 16 stopni. Inwestycyjne błędne koło, a ważnym jego punktem są niezadowoleni mieszkańcy, na przykład niezadowoleni z wycinki drzew, jak w przypadku remontu kolejowej linii Otwockiej. Czy jesteśmy na to skazani 22 i 7 trójek? Prawda troszeczkę leży po środku, dlatego że z własnego podwórka mogę przytoczyć przykłady, w których społeczeństwo jest przez wspólnoty informowane, zebrania są organizowane i na te zebrania nie przychodzi nikt kompletnie z mieszkańców. Larum dopiero się zaczyna w momencie, jak zaczynają widzieć ludzie inwestycje, jeżeli się coś dzieje. Zapraszamy do rozmowy, mimo wczesnej pory, bo to audycja z Państwa udziałem. Za 26 minut siódma. Justice i Dance w trójce i Budapeszt w trójce, bo łączymy się z naszym stałym korespondentem na Węgrzech Piotrem Piętką. Dzień dobry Piotrze. Tak jest. Budapesz melduje się. Dzień dobry. Węgry czekają na nowy rząd. No, najpierw muszą zostać policzone wszystkie głosy oddane w niedzielnych wyborach. Tymczasem lider zwycięskiej partii TISA, Pate, P Peter Modzior, snuje pierwsze plany na czas po utworzeniu rządu i wzywa prezydenta kraju do ustąpienia. Jest ciekawie na Węgrzech, mimo że wydawałoby się, że po wyborach, po tym jak znamy ich wynik, już sytuacja się uspokoi. Piotrze, powiedz jaki jest plan pracy przyszłego premiera na dziś? No dziś rzeczywiście ten plan wygląda dość ciekawie, bo najpierw za mniej więcej godzinę wystąpi on w mediach publicznych. Dlaczego to jest ciekawego? Pozwólcie państwo, pozwól, że, że pewną analogię. Mniej więcej za godzinę Peter Monior wystąpiłby, gdybyśmy byli w Polsce, w powiedzmy w radiowej jedynce, a jest to wydarzenie dlatego niezwykłe dlatego, że nie był tam zapraszany od półtora roku. Znaczy od półtora roku jako lider największej partii opozycyjnej nie wystąpił tam ani razu. Dlaczego to jest ciekawe? Dlatego, że Peter Modior powiedział trochę inaczej pewnie niż było to w przypadku Polski. Powiedział, że dopóki nie zostanie stworzony system obiektywnych, e, sprawiedliwych, pluralistycznych mediów zostaną w mediach publicznych zawieszone gdzie zostanie założona, zawieszona działalność informacyjna, wszelkie serwisy informacyjne, a ten koncert mediów publicznych jest jakby skupiony w jednym, w jednym, w jednej całości, także to będzie prasowa agencja węgierska, to będzie węgierskie radio, dział informacyjny i dział informacyjny telewizji publicznej, czyli cały kanał pierwszy polskiej, przepraszam, węgierskiej oczywiście telewizji. No i to są dwa wywiady, a po, zaraz po wywiadach, i bo tego czasu będzie niezbyt wiele, Peter Mo jest zaproszony właśnie do prezydenta, o którym wspomniałeś. I, I powiedział wczoraj, kiedy dostał to pismo od prezydenta, Peter Modior powiedział, że, że pojedzie do prezydenta. Natomiast posłuchajmy jeszcze na moment, co powiedział Peter Modior o mediach publicznych, bo rzeczywiście tych wywiadów nie było przez półtora roku zbyt, przez półtora roku zbyt wiele, ale nie, może nie być z racji tego, co powiedziałem, także zbyt wiele teraz. Jedną z pierwszych decyzji rządu cis -y będzie zawieszenie usług informacyjnych mediów publicznych, dopóki nie będziemy w stanie będziemy zapewnić obiektywnych i bezstronnych warunków komunikacji. I tak jak powiedziałem, ma być stworzona specjalna komisja, a natomiast żądania do prezydenta są takie, że prezydent, no widząc wyniki wyborów, czyli że Peter Major będzie miał dwie trzecie, powinien jak najszybciej w miarę tworzyć parlament, czyli powołać pierwsze yy, posiedzenie parlamentu jak najszybciej powołać Pejtera Modiora na premiera i jak najszybciej podać się do dymisji, ponieważ według Pejtara Młodziora prezydent przez wiele lat, jako najpierw szef Trybunału Konstytucyjnego, a teraz prezydent legitymizował to, co przez te 16 lat robił Fidesz. Ale też bardzo interesujące rzeczy na pewno związane są z tymi, którzy w wyborach przegrali, a rządzili mhm. przez ostatnie 16 lat. Jak oni sobie radzą? No to mówię oczywiście przede wszystkim o Wiktorze, Orbani, ale także jego najbliższych współpracownik. Tak, Wiktor Orban bardzo skąpo, ale jednak wypowiada się i, i, i, i opowiedział, co zamierza robić. Zamierza robić to, że ma już być może w tym tygodniu albo w przyszłym tygodniu pojechać w kraj. To, czego specjalnie nie robił w czasie kampanii, bo tylko jedno spotkanie dziennie od jakiegoś miesiąca miał, a Peter Moder przypomnijmy, w pięciu, sześciu miejscowościach każdego dnia był. Więc Wiktor Orban teraz pojedzie do każdego okręgu, spotka się z każdym swoim kandydatem, z każdym swoim posłem, a ich, będzie ich mniej więcej 55 do 57. No i 28 kwietnia jest coś, co gdzieś nam umknęło, ale być może byłaby to formalność, gdyby Fidesz wygrał, natomiast teraz zobaczymy co będzie, to znaczy zgromadzenie krajowe, które wybierze nowego przewodniczącego. To zostało zmienione na początku tego roku, miał być przed wyborami, ale z racji właśnie wyborów zmieniono to i 28 kwietnia ma być takie wielkie zgromadzenie. Pytanie, czy ktoś zastąpi Wiktora Orbana? Orban naprawdę resztkami sił próbuje mobilizować swoich zwolenników.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 Pytanie, czy jest tam ktoś, kto jest w stanie go zastąpić? Ja szczerze powiedziawszy nie widzę takiej osoby, ponieważ przez te 16 lat, przez te ostatnie lata większość tych liderów, którzy stali przy Wiktorze Orbanie, no niestety chyba jeszcze bardziej się skompromitowali niż sam Wiktor Orban, więc pewnie trudno będzie Wiktora Orbana zastąpić a on jest rzeczywiście symbolem Fidesu. Pytanie, co, na ile ta porażka, bo przecież Fides dostał bardzo dużo głosów, to ordynacja wyborcza sprawiła, że tak bardzo słaby będzie w nowym parlamencie. Pytanie, czy Wiktor Orbán będzie chciał dalej utrzymywać, czy jednak będzie już miał dość i po prostu odpuści i Fidesz też gdzieś się w historii rozpuści. Zobaczymy. 28 kwietnia pewnie będziemy mieli jakąś odpowiedź na to pytanie. Na pewno będziemy też o tym Państwa informować w Trójce, na przykład w audycji międzynarodowej albo w porannym zapraszamy między 6 a 9. Piotr Piętka, prosto z Budapesztu. Bardzo dziękuję Piotrze. Dziękuję za zaproszenie. No, mimo wczesnej pory, Piotr, jak zawsze w gotowości, by opowiedzieć o sytuacji na Węgrzech. Dzięki jeszcze raz. Dzięki. Z sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie, znamy to, prawda? No to kto ma rację przy inwestycyjnych nieporozumieniach? Władze gminy na przykład publikują informacje zgodnie z prawem, ale niespecjalnie rozgłaszają i mieszkańcy niewiele wiedzą, a gdy widzą inwestycje denerwują się, bo na przykład wycinane są drzewa. 22 i 7 trójek. Marek Skaszów zaznaczy, że jestem sołtysem bardzo dużej wsi, tam ponad 7 tysięcznej, też radnym gminnym. Ja powiem, jak to u mnie wygląda. Jeżeli ja mam we wsi jakieś duże konsultacje lub budowę drogi, po prostu robię zebranie z mieszkańcami, robię konsultacje, potrafię wziąć, poinformować, nawet przez księdza, przez Facebooka, pójść do domu, zapółkać i powiedzieć, słuchajcie, będą konsultacje, na no takie konsultacje potrafię przyjść 200 nawet osób, tylko wystarczy chcieć Wystarczy chcieć No taki w, sołtys to jest skarb No i proboszcz też Męczę się, kiedy męczę się, kiedy męczę się, kiedy męczę się, kiedy zaczynam, zaczynam, zaczynam, zaczynam, zaczynam, zaczynam, zaczynam, kiedy męczę się, kiedy męczę się, kiedy męczę się, kiedy męczę, kiedy zaczynam, zaczynam, zaczynam, zaczynam, zaczynam, zaczynam, zaczynam. Słabość chwilowa, zaczynam od nowa Nie mogę wytrzymać, kiedy męczysz mnie Męczę się, to samo od nowa To słabość chwilowa Kolejny raz dzisiaj tobą męczę się Dopada, dopada, dopada, dopada, dopada, dopada, dopada kiedy męczę się, męczę się kiedy, męczę się kiedy, męczę się kiedy, męczę kiedy zaczynam, zaczynam, zaczynam, zaczynam, zaczynam, zaczynam, zaczynam, zaczynam. kiedy to minie, to minie, to minie, to minie, to minie, mi minie, mi minie, mi minie kiedy dopada od nowa zaczynam, dopada to minie, to słabość chwilowa kiedy męczę się, kiedy męczę się, kiedy męczę się, kiedy męczę. Kiedy męczę się, kiedy męczę się, kiedy męczę, kiedy męczę. To słabość chwilowa, zaczynam od nowa. Nie mogę wytrzymać, kiedy męczysz mnie. Sławość filowa Kolejny raz dzisiaj Tobą męczę się. Pustki w trójce i słabość chwilowa. To taka propo. wiedzieli Państwo, że już nie ma L4? Hmm? I to od lat. Pora na cykl Piotra Łodeja za 8,5 minuty ósma. News albo fake news. Wokół zwolnień lekarskich znów zawrzało. Część zmienionych przepisów właśnie weszła w życie, a w sieci pojawiło się sporo plotek, przekłamań, choćby o zakazach wychodzenia z domu czy masowych kontrolach. Ale co z tego jest prawdą? Sprawdzamy u źródła. Naszym gościem jest Małgorzata Korba z Biura Prasowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Może zaczniemy od najważniejszego. To prawda, że nie ma już L4? L4 nie ma od ponad 20 lat, bo ten formularz wyszedł z użytku już bardzo dawno, ale funkcjon w obiegu medialnym. Mamy zwolnienia lekarskie, mamy formularze EZLA i zwolnienia lekarskie dalej istnieją. Ale ZUS przygotował rewolucję w chorobowym. W zasadzie nie ZUS, tylko parlament, bo to nie my stanowimy przepisy. I nie rewolucja, tylko ewolucja. Doprecyzowanie przepisów o tym, co można, czego nie wolno na zwolnieniu lekarskim. Do tej pory były różne wątpliwości, szczególnie ze strony ubezpieczonych i pracodawców. Teraz myślę, będzie znacznie łatwiej. Po zmianach, które właśnie weszły w życie, co będzie czy można, a czego nie będzie wolno? Nadal niedozwolona jest praca zarobkowa i w trakcie zwolnienia lekarskiego nie można podejmować aktywności, które utrudniają czy wydłużają leczenie, generalnie powrót do zdrowia. Jest jednak pewien wyjątek, tak zwana czynność incydentalna, która nie spowoduje utraty zasiłku na zwolnieniu lekarskim. To jest pojedyncze, wyjątkowe działanie, którego wymagają istotne okoliczności i którego brak doprowadziłby do poważnych konsekwencji, na przykład podpisanie pilnego dokumentu w firmie, do którego nikt nie jest upoważniony, przy czym to nie może być wymuszone poleceniem pracodawcy. Wyjątkiem są też zwykłe czynności życia codziennego, na przykład wyjście do apteki, do lekarza, zakupy w spożywczaku, odprowadzenie dziecka do przedszkola. Wtedy też nie stracimy zasiłku. Jednak na platformach społecznościowych pojawiają się ostrzeżenia przed masowymi kontrolami. Czy ZUS realnie zwiększa skalę kontroli, czy to internetowe wyolbrzymienie? To jest zdecydowanie wyolbrzymienie. Skala kontroli się nie zmieni, natomiast doprecyzowane są zasady ich prowadzenia i tutaj przypomnę, ZUS zyskał też pewne dodatkowe uprawnienia. Będzie mógł wylegitymować osobę kontrolowaną, wejść do miejsca prowadzenia kontroli, czyli na przykład miejsca zamieszkania, pracy, prowadzenia działalności, czy po prostu miejsca pobytu i odbierać wyjaśnienia od osoby na zwolnieniu, od jej lekarza i pracodawcy. A jak odróżnić rzetelną informację o zmianach od klikbajtowych nagłówków, które straszą rewolucją w 4 Przede wszystkim warto szukać rzetelnych źródeł, dlatego zapraszamy na stronę zus.pl, Tam publikujemy aktualne informacje o zmianach w przepisach i tam również informacje na temat zmian w zwolnieniach lekarskich. Małgorzata Korba z Biura Prasowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bardzo dziękuję za ten fragment rozmowy. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy słuchaczom programu trzeciego i polecamy podcasty trójki. Tam dalsza część naszego spotkania. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Keep the kid in